Inny koncept, dziś o nieco innych czasach, chociaż nie do końca. Michał opowie o tej części odtwórstwa historycznego, która nie jest dostępna dla szerszej publiczności. Więc przejdźmy może od razu do rozmowy, a na zakończenie jeszcze parę słów. różne zawirowania czasowe, wehikuły czasu, podróże w czasoprzestrzeni, wyrwy w rzeczywistości i tego typu sprawy, no, możliwiły mi um, zrobienie tego mojego wywiadu, przeprowadzenie tej małej rozmowy z osobą, która przed chwilą, przed chwilą właściwie biła się, ale w czasach właśnie, w jakich czasach, co to był za wiek? Mniej więcej wiek XI. I tak... To było tydzień temu jakoś, nie? Dwa? Nie nie, nie ogadniam do końca cza, czasowo. Wydaje mi się, że to były dwa tygodnie temu, ale właściwie sensie to nie ma większego chyba znaczenia, no, dokładna data. Tysiąc lat, a, a, a dwa tygodnie to to nie, niewielka e, różnica, tak na dobrą sprawę. Można się pomylić, nie? E, właśnie, bo ty bawisz się w otwórstwo historyczne? I okazuje się, jak się dowiedziałem też te dwa tygodnie temu, że twórstwa historyczne to nie są tylko spotkania przy piwie tej grupy. Nie tylko ubierają się w jakieś stroje i zabawianie turystów, gości, jakichś jakiś świeckich takich ludzi z ulicy, którzy przyjdą popatrzeć na imprezę, tylko też macie ustawki regularnie robione między sobą. No może nie nazwałbym tego ustawką, bo mimo wszystko, mimo że bierzemy się całkiem solidnie, to potem wszyscy spotkają się przy jednym ognisku i się razem bawimy. Są po prostu bitwy i to są nasze prywatne imprezy, na które nikt z zewnątrz nie ma formalnie wstępu. Jako tak. W każdym razie są to po prostu bitwy, regularne bitwy urządzane pomiędzy drużynami, gdzie obowiązują sojusze, zdarzają się zdrady i no tutaj nikt się nie szczędzi, że zamarkuje jakieś cios, każdy cios idzie z pełną siłą. Każda walka jest walką bardzo. Najbardziej prawdziwą, z jaką można się spotkać. A jakieś zabezpieczenia, żeby głów nie podorąbowała z ludziom, potem pójdzie jakaś matka z dzieckiem przez jakieś pole. Właśnie, gdzie, gdzie się odbywają też takie bitwy, musisz powiedzieć. Ale idzie sobie taka matka z dzieckiem na spacer, bo oczywiście to tyle, że czujesz odrąbana głowa. To chyba tak nie może być. No nie. Zacznijmy od tego, gdzie się odbywają. Bitwy odbywają się zazwyczaj w grodach, znaczy przy grodach. Grody są budowane na terytoriach prywatnych, czyli ktoś po prostu inwestuje i buduje sobie wczesno-średniowieczny gród na swoim polu zamiast zasięg na nim żyto. Nie wiem, czy to jest akurat dobra inwestycja, w każdym razie no, ktoś to musi zrobić. No, Czego się nie robi dla pasji też? No Bardzo możliwe. Natomiast co do zabezpieczeń, eee, oczywiście hełmy, wszelkiego rodzaju kaftany, przeszywanice, czyli takie pikowane solidne kaftany, kolczugi, to wszystko jest cały czas na miejscu, w tym walczymy. Dodatkowo każda broń, czyli miecz, topór muszą być stępione. Bezpieczne granica są 2 mm szerokości ostrza, żeby właśnie nic się poważniejszego nie stało. A strzały bez grotów? Tak? Strzały są bez grotów są zabezpieczane gumowymi nasadkami, tak zwanymi pacenkami. To jest w sumie dość bezpieczna rzecz, aczkolwiek na moich oczach było parę razy, parę wypadków. Jakieś złamania, sińce i takie też. Sińce jest prawie... to jest norma, natomiast nie, złamania nie widziałem, natomiast raz jeden z ludzi i to w hełmie, dostał strzałą zabezpieczoną, ale w oko. Jakoś pechowo mu się odbiła od wnętrza hełmu i trafił go kantem tego zabezpieczenia w oko. Dostał wylew do oka. Oj, nie skrawa. <śmiech> na szczęście nic, nic mu nie było, wrócił do zdrowia i widziałem go na ostatniej bitwie, no ale nieprzyjemna sytuacja. Czyli z tego wynika, że te całe bitwy, te wszystkie bitwy to jest właściwie taka symulacja... Tamtych czasów, cała polityka wokół tego budowana. No z przymrzeniem oka, ja chyba. Z nie? oka. Ale tak mi... Polityka jest polityką i tutaj nie ukrywajmy, Nie, jest cała mapa. Nawet yy, cała no, część Polski jest podzielona na landy, czyli takie powiedzmy terytoria, no, które przynależą do danej drużyny. To jest oczywiście czysto formalny podział, taki, żeby ładnie to wyglądało wszystko. Niemniej są zależności. Jedna drużyna podbija drugą, inna się z kolei wyzwala. Tutaj są jakieś bunty, tutaj są prowadzone wojny. Także tutaj polityka, to jak drużyny układają sojusze między sobą, jak najemników werbują do siebie, bo to też jest no myślę, jedna trzecia siły organizacji Midgard, do której właśnie wszystkie te drużyny należą. To są właśnie najemnicy, także no tutaj jest... Jest trochę z tym zabawy. To nie jest takie, że o, spotkajmy się za dwa tygodnie, weźcie ze sobą miecze i tarcze, ponaparzamy się trochę. Ktoś nad tym wszystkim panuje? Jest jakiś jeden serwis w internecie na przykład? Jest. Który wszystko to reguluje? www.midgard.net.com o ile dobrze pamiętam nazwę. Jest coś takiego jak Midgardska Komisja złożona z najbardziej doświadczonych Ludzi z drużyn, które powstawały jako pierwsze w Polsce. Ludzi, którzy są w odtwórstwie od lat dziesięciu i więcej czasem. Ludzi, którzy dbają o to, żeby stroje były historyczne, ale jednocześnie i bezpieczne. Czyli żadne jakieś udawane zbroje nie przejdą. Żadne uzbrojenie jakkolwiek wadliwe, na przykład, nie wiem, pęknięty obuch topora nie przejdzie. Także to jest wszystko kontrolowane. No i żeby była jasność, to nie jest żadne odtwarzanie bitew, tylko to są rozgrywane potyczki w czasie rzeczywistym, nie, tak. nie odtwarzać się nic. W, w wyniku bitwy nie da się przewidzieć, da się przewidzieć. znaczy, no, praktycznie nie da się przewidzieć aż do jego zakończenia. Akurat na tej bitwie, na której byłem dwa tygodnie temu, wynik bitwy był bardzo oczywisty. Przewaga atakujących do obrońców była chyba trzykrotna, więc no... Obrońcy padali jak muchy. Co oczywiście nie umniejsza Twoich zasług w tym zwycięstwie. Jesteś łucznikiem, tak? Tak, jestem łucznikiem. Jestem łucznikiem w sumie jeszcze zanim dołączyłem do odtwórstwa. Strzelałem już z łuku tradycyjnego, potem dołączyłem do odtwórstwa, co się zaczęło rozwieźć, no i aktualnie jestem mistrzem organizacji Midgard w łucznictwie tradycyjnym. No i ten twój łuk. No, widziałem go zresztą. Już kiedyś. No, z... nie powiedziałem, że to jest zabawka. No nie, to nie jest zabawka. Zgodnie z, jak już pamiętam, siłą naciągu, jaka tam odpowiada e, do polowań, to już mógłby być uznawany za łuk na co najmniej średniego, a może nawet i grubego zwierza. Naciąg jaki? 35 kg, czyli 78 funtów. No, to trochę jest. Donośność jakieś no, 300 metrów które jest... Yy, I... Miałem zajubiste pytanie przygotowane. Wyleciało mi w, y, w tym momencie z głowy. A, cholera. Jak tak mogło być? W każdym razie organizujecie te bitwy. I... Y, no, one są w jakiś Mówię, regularnie się odbywają. Ty już jesteś weteranem. No jeszcze Właściwie, może nie weteranem, nie. ale już tak na pewne no zaawansowanie i... mam. 11 bitew przeszedłem. Czyli to by wynikało, że, że jedna taka bitwa zdarza się średnio na ile na dwa miesiące, miesiąc? No nie, nie, nie, nie, nie, jak nie, nie. rzadziej, się, nie? rzadziej. No, no w tym roku były już trzy bitwie. ja uczestniczyłem tylko w jednej, teraz właśnie dwa tygodnie temu. No teraz no, zazwyczaj są jedna, dwie bitwy rocznie. Zależy od tego, jak się poukładają siły, jak się poukładają sojusze. Była na przykład trzy lata temu tak zwana, przynajmniej my to tak nazywaliśmy, wojna północy, gdzie dwie drużyny atakowały się nawzajem i żadna nie mogła się je podbić. Tak, to były słynne bitwy o Helmugard, czyli jedna z twierdz, z których tych bitew było, z tego co wiem, pięć ja uczestniczyłem w trzech. Mm, czyli... czyli liczmy, że ta wojna trwała to tak półtora roku minimum. No, no to, to już jest coś, coś większego na pewno. E, opowiedz o tej ostatniej bitwie właśnie. Gdzie, gdzie to było? No bo e, raczej jak się spaceruje po mieście, po parku, to się nie spotyka tam naparzających się ludzi w zbrojach. No nie, zazwyczaj nie. Takie jednak bitwy są w dość ustronnych miejscach. Tu akurat była to e, wioska Strumień. To jest no, 150 km od Krakowa mniej więcej. Jakoś tak będzie, no nie, w sumie nie tak bardzo daleko od Bielska. No więcej, w tamtym kierunku. Po prostu na polu wybudowana twierdza. Całkiem ładna zresztą. Jedna z ładniejszych. I będzie kontynuowana jej budowa. No i jak? Jest taka bitwa. Mm. I drużyny się dzielą. Teraz wybronicie tego, bo to jest na przykład wasze terytorium, a my atakujemy. Czy jak to wygląda? No nie, to jest wszystko już ustalone wcześniej. Wcześniej jest wcześniej jest, no jest karczma Midgardu, gdzie właśnie te wszystkie spory i ustalenia są jako oficjalne, a są też przy okazji osobiste rozmowy wodzów różnych drużyn między sobą, kto gdzie po której stronie stanie. I ile osób bierze średnio udział w takiej bitwie? No to jasne, to jest różnie, w zależności od tego, jak liczne są drużyny, ile osób się zjawi, na czasów w danym no, od Ale... 60 do setki. W sumie, obie strony łącznie. Tak, tak, liczą. tak, obie strony. No to setka osób, to już jest sporo. To już jest sporo, no dodaliśmy tego kilkunastu łuczników, czyli no, tych uzbrojonych ciężko wojowników będzie koło 80. Powiedzmy na takich najfajniejszych bitwach. No to jeżeli już ściana 40 osób na 40 osób staje naprzeciwko siebie, to już są ściany po 20 parę metrów szerokości. Ściany starcz. Mm. Kilka razy do roku są organizowane inscenizacje jakichś bitew, chociażby inscenizacja bitwy pod Grunwaldem. Czym to się tak, tak różni te wasze bitwy od, od tamtych inscenizacji? Te wszystkie inscenizacje są komer imprezami komercyjnymi. Komercyjnymi. Komercyjnymi są. Tam są reklamy, tam są jakieś plastikowe mieczyki, tam są dzieci bawiące się i tak dalej, więc to musi być Ładnie wyglądać, że tutaj walczymy, ale pełny honor zazwyczaj. Tutaj o takie po prostu walka, Widowisko, żeby, wideowisko, żeby to ładnie wyglądało. Nic weźmy walki gladiatorów, że ładnie wyglądały, a że stać się przy tym praktycznie nic nie może, bo wszyscy z góry wiedzą, kto wygra, że Polacy pod Grunwaldem zawsze wygrają. No to tutaj jest właśnie to. Natomiast tam się nie chrzenimy. Na bitwach nie ma e, takich ograniczeń. Na bitwach bierzemy taran i wyważamy bramę. Na bitwach bierzemy stalowe haki i próbujemy zedrzeć e, fragmenty palisady. Na bitwach przerzucamy kładki nad e, fosą. Wspinamy się czasem po 3-4 metrowych drabinach na mury, walcząc na tych drabinach. No to wystarczy sobie wyobrazić upadek normalnie z drabiny 3-4 metry. Ale ej, przecież to są potem zniszczenia straszne. Ktoś się namęczył, wybudował cały gród taki. Znaczy palisady, to, są jak pewne zasady, za... są pewne zasady. Nie wolno niszczyć na przykład. Tu jak idziesz stary na bramę i nie możesz jej zniszczyć? Dań nie, nie, spokój. nie. Nie możesz na przykład zniszczyć e, e, murów, czy jakiejś tam bardziej stałej palisady. To jest zabronione. Są ustalone po prostu rzeczy, które wolno zniszczyć, że tak powiem bo tak to najprostszą zasadą byłoby wziąć kilku ludzi i podpalić ten dany gród ale to mogłoby spowodować, że jednak gród nie każdego stać na wydawanie co pół roku około 40 tysięcy powiedzmy na budowę selinnego, fajnego grodu e, Twoja drużyna posiada jakiś taki gród? formalnie tak Aczkolwiek aktualnie nadaje się on co najwyżej właśnie do spalenia, bo wejście tam grozi śmiercią po prostu. Jest on już przegniły, stary i dawno konserwowany. No ale jak taki gród wygląda? No jest palisada, nie? To najprościej różnie, różnie, różnie. Nasz gród akurat był nazwany Beczką, Ach. ponieważ była to po prostu wieża z dobudowaną do niej bramą i szyją bramną. No, no czyli tak, tak całkiem... Zdarzały się podobne budowle kiedyś, w no tamtych tak, czasach. Tak, tak, No tu wiadomo, że nie możemy sobie odtworzyć wszystkiego tak pięknie, jak to wyglądało, bo po prostu koszty nas zjadły, bo taka budowa grodu, rzeczywiście jakbyśmy chcieli to odtworzyć sobie wczesno śródowiecznego no to tak tylko powiem, że grody z terenu małopolskiej miały tak 15 do 35 hektarów powierzchni otoczonych palisadą całkiem spore. A wydawałoby się tak z lekcji historii, że tysiąc lat temu Polska to były właściwie same lasy. A tu nie, to były, no, były metropolie same la... Były niemalże. same lasy, więc było z czego wycinać. No. No takim świetnym przykładem takiego grodu częściowo odtworzonego jest Trzcinica. To jest w Karpatach już. Tam jest właśnie pięknie odtworzony gród wczesnopiastowski o powierzchni Właśnie chyba 30 hektarów. Miał od 30 hektarów. Tam odtworzone są fragmenty murów. są bardzo wiernie odtworzone. Jest tam fajny skansen, który można właśnie zobaczyć. Macie jakieś okrzyki bitewne, takie typowe, tak na zakończenie tego podcastu? Okrzyki bitewne? Czyli to zależy, czy chodzi o... Może jakieś przemyślenie? A czy chodzi o okrzyki na przykład kierowane w kierunku obrońców, żeby zniszczyć ich morale, czy okrzyki takie, żeby podnieść własne morale? A to jest dobre pytanie, bo to zależy od sytuacji sam wybierz coś ciekawszego. Nie, powiedzmy, że okrzyki takie bitewne, żeby nas zachęcić do walki, no to są... No przede wszystkim krzyczymy e, albo nazwy własnych drużyn, albo e, bogów z mitologii imiona bogów z mitologii skandynawskiej lub słowiańskiej, w zależności od tego, kto kogo odtwarza, no tak, ktoś... tak, żeby wiedzieć po prostu do kogo to się to... odejdzie po śmierci. To jest dość nudne. A w tak razie, żeby zniszczyć morale... O, tak, żeby zniszczyć morale, a to różnie, co nam przyjdzie. Zazwyczaj no, staramy się, żeby to jednak nie były wulgaryzmy, tylko eee. czasami staramy się jakoś bardziej oryginalny. Na przykład, no ta była o Białogród, ostatnia, i wśród o atakujących padało okrzyk, że twoja stara strzeże Białogrodu. <głos> no. <głos> hmm. nie, nie jest to może na najbardziej niszczące, niemniej się przy tym świetnie. Ile osób zabiłeś? Ile osób zabiłem? W pierwszej bitwie jedną, drugą raniłem. Bo też jest tak, że nie każdy ma jedno życie, tylko. życie. No i czasem mają jedno, czasem mają dwa życia w zależności od tego, czy jest się ciężko zbrojnym, czy lekko zbrojnym. Na jedną zabiłem, drugą raniłem, a w drugiej bitwie dwóch dwuje zabiłem i jedną raniłem. Także. To wszystkie ofiary na twoim koncie. No, jak. Ponad 80 osób rzuca się na niecałe 40. No. Powiem Ci, że ciężko było się dopchać nawet, żeby kogoś trafiać. No. Nie, ale powiedzmy na poprzedniej bitwie, jeżeli chcesz jeszcze ten wątek podrążyć, na poprzedniej bitwie, która to miała miejsce no, już pan rok temu, w dwóch bitwach o gród, bo mieliśmy niejako takie dwa ataki na gród, łącznie zabiłem 14 osób. No to, to już jest ładny wynik. I to była właśnie rozmowa z Michałem, zabójcą 14 i potem trzech osób. No, coś takiego. Ostatnie dni były niesamowicie intensywne, obfite w różne wydarzenia, zresztą dalej tak jest. Szkoda, szkoda tylko, że tak mało z tych wydarzeń nadaje się do nagrania, a nawet te, które się nadają, no nie są przeze mnie rejestrowane. Trudno, nie zawsze jest taka możliwość. Nie zawsze się udaje, ale, ale jeszcze mam w zanadrzu, w szufladzie jakieś ciekawe nagranie, Hmm, jakby jest powiedzieć, powiedzmy, wyobraźcie sobie taką scenę. Dwóch lekko skacowanych ludzi siedzi z piwem i rozmawia o pasjach, tworzeniu i autoekspresji. Dołóżmy do tego różnicę pokoleniową i czerwoną lampkę oznaczającą nagrywanie. Warto też zauważyć, że właściwie to się nie znają od dwa miesiące wcześniej. Zamienili ze sobą kilka zdań na peronie, wymienili parę kilkuzdaniowych maili. Z tego musiało wyniknąć coś ciekawego. Będzie super odcinek, a może i nawiążę z tym człowiekiem pewną współpracę przy jego przyszłych projektach.